Poliłem po mu te konopie z kolegami Ziom z którym jarałem pierwszy raz Dziś siedzi za kratami Oby ci czas szybko minął za te 130 kilo Dawno nie jestem z dziewczyną Której wykrzyczałem miłość Jak słuchasz dziś Hinaty myśląc że to gówno Prawda to przepraszam za uczucia Zostawione w tych kawałkach złoty kajdan Oddałem w Giżycko na festiwalu Bo kiedyś taki gest by zmienił Życie mi jak palu Gdyby nie ci was to nie poszłoby jak chciałem odleciałem, bo myślałem że sam sobie Nie poradzę on jak kiedyś do nie przyjdzie, powie, że chcesz na swoje to zrobię wszystko, żeby wyszło także Tobie i nie powiem często miałem w głowie te przestępcze myśli jakby nie zostały w blokach, by na ludzi pewnie wyszły, dobro nie napełni brzucha, więc kombinujesz jak możesz miałeś bracie iść po swoje ale nie z dobry Boże, prawie go zabiłem wtedy na jebany. pogubionego chłopaka, co się chowa pod dziarami i tak zupełnie między nami Czas się przestać żalić Zmienić ten bany morąk w pary Sadzę takie werty, że mnie zamkną zaraz Potem to folii rzucam w bloki Żebyś mógł się jarać Kraj jest dawno rozjebana A ty ciągle coś wymagasz, ale wiem Miłość nie lubi rozczarowania Nigdy dość Wszystko co dziś robię Jest Nie małego to co chciał być w życiu Oni znowu pomylili u fotkastów Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to zgasnąć Chciał być o w życiu Oni znowu pomylili UFO z gaza. Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że coś zgasło. Jestem za duży, nie chcę słuchać twoich bajek Wszystko pryswo, jak bańki mydlane Nie jestem głupi, drugiej szansy nie daję Tu wszystkich twoich wrogów na początku kochałem Jak to wchodzi, kurwa ja pierdolę. Głupi to twarzy jakby bit robił na spółek w albo pomieszkał w twojej głowie, dorósł i założył w firmę. Tylko na pokaz jak chcesz robić szczery Jak wszystkie słowa Ja cały się trzęsę jak to piszę Łysy mi leczmy z oczu Czujesz się zawsze przed tym majkiem Jakbym palił w rogu Tak syny, Nie istnieje niczego, nie zrobię dla rodziny A ty jeśli właśnie kminisz, że jesteśmy w chuj podobni To byś może przestał wątpić i pokazał kto tu rządzi Zwykły Mati, druga jak Uzumaki Nadal mieszka we mnie QB Uwierz nie chcesz go zobaczyć od to ciągle walczę, o swoje nie jak celebryty i choć zawsze pierdolę Nigdy dość, wszystko co dziś robię bytku Jest dla małego mnie chłopca, to chciał być w życiu Oni znowu pomylili UFO z Możesz nie wierzyć, ale nie mów, że to jest gaz. Nigdy dość, wszystko co dziś robię bytku Jest dla małego mnie chłopca, to chciał być w życiu Oni znowu pomylili UFO to jest